aktualności jedynki Ewa Worobiec zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki w ogniu krytyki za jedną z nominacji do Rady Nowych Mediów. W jej skład wszedł Paweł Swiniarski, youtuber, który sugerował, że za skierowaniem rosyjskich dronów na Polskę w 2025 roku mogła stać Ukraina. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał Michał Fabisiak. W ocenie rządzących prezydent powołuje kolejne rady, z których działalności nic nie wynika dla Polski. Nie w budowaniu bezpieczeństwa Polski, jak widać w tym wypadku, tylko w budowaniu pozycji prezydenta. Mówi wicepremier, prezes ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej nie jest zaskoczony decyzjami personalnymi Karola Nawrockiego. Człowiek od dezinformacji w towarzystwie ludzi od Jacka Kurskiego z jednego klucza widać byli brani. A Tomasz Etrela z Lewicy oczekuje, że prezydent dokona korek. Albo przeoczenie, albo jawne działanie. Ja bym oczekiwał, że ten człowiek zostanie odwołany. Opozycja nie chce komentować sprawy, mówi Zbigniew Kuźmiuk-Spis. Bardzo proszę pytać o to kancelaria prezydenta. Nie znam tego pana. Zadaniem Rady jest wspieranie działań prezydenta w obszarze transformacji cyfrowej czy funkcjonowania rynku medialnego. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Rośnie liczba cyberataków na Polskę. W minionym roku było ich prawie 700 tysięcy zgłoszeń. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że coraz częściej cyberprzestępcy wykorzystują sztuczną inteligencję. Widzimy masowe generowanie bezbłędnych wiadomości phishingowych. Coraz częściej obserwujemy przygotowane deepfake'i, które nie są w żaden sposób rozróżnialne od tego, jak jest używany prawdziwy głos czy wideo. Klonowanie Głosu stało się codziennością w cyberatakach. W odpowiedzi na ataki rząd między innymi przyjął strategię cyberbezpieczeństwa, która do 2029 roku pokazuje jak zamierzamy walczyć z cyberzagrożeniami. Krajowy system cyberbezpieczeństwa przyjęty po latach, który ma wzmocnić ochronę każdego obywatela, instytucji prywatnej czy publicznej. Zwiększymy z 400 do ponad 40 tysięcy, około 40 tysięcy liczbę instytucji objętych krajowym systemem cyberbezpieczeństwa. Codziennie dochodzi w Polsce do prawie 300 prób ataków na systemy instytucji państwowych oraz infrastruktury krytycznej. Mimo ogłoszonego wieczorem rozejmu izraelska artyleria kontynuuje ostrzał południowego Libanu, poinformowała o tym libańska państwowa agencja prasowa. Izraelska armia podała natomiast, że jej siły pozostaną na południu Libanu. Prezydent Donald Trump ogłosił wcześniej dziesięciodniowe zawieszenie broni w Libanie. Trump zaprosił też do Białego Domu premiera Izraela i prezydenta Libanów na wspólne rozmowy pokojowe. A zaproszenie to budzi w Libanie spore emocje. Oba kraje nie utrzymują stosunków dyplomatycznych od powstania Izraela, a ostatni raz prowadziły bezpośrednie rozmowy 43 lata temu. Amerykanie wciąż utrzymują blokadę cieśniny Ormus. Zdaniem profesora Artura Kozłowskiego z Uniwersytetu WSB Merito blokada jest odpowiedzią na skuteczne działania Iranu, który utrudnia żeglugę w tym rejonie. Zdaniem gościa Polskiego Radia 24 amerykańska blokada ma skłonić irańskie władze do powrotu do negocjacji.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 Stany Zjednoczone i Iran przygotowują się do kolejnej rundy rozmów pokojowych, a te mogą odbyć się w weekend. To był wyjątkowy trener i wspaniały człowiek, tak swojego przyjaciela Jacka Magierę wspomina Krzysztof Paluszek, asystent selekcjonera reprezentacji Polski, spoczął na wojskowym cmentarzu na Powązkach. Kibicom też trudno uwierzyć w pożegnanie. No, legenda polskiej piłki. Dużo osiągnęła w swoim życiu i przyszliśmy się pożegnać. A no to była ta osoba, która wspierała, pomagała. Polskie piłki nożnej i dla klubu, w ogóle dobre dla młodzieży, dla wszystkich. Jacek Magiera spoczął obok legendy Legii Warszawa swojego mentora i przyjaciela Lucjana Brychczego. Będzie referendum w sprawie odwołania burmistrza Pionek Łukasza Miśkiewicza. Mieszkańcy pójdą do urn 31 maja. Inicjatorzy referendum zarzucają burmistrzowi niewłaściwą realizację inwestycji i brak współpracy z radnymi miasta. Mówi Anita Bugajny z Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu. Żeby to referendum było wiążące, Musi wziąć w nim udział 3 piąte liczby osób, wyborców biorących udział w wyborze odwoływanego organu. to jest 3934 osoby. Łukasz Miśkiewicz został wybrany na burmistrza pionek w wyborach samorządowych w 2024 roku. Zagłosowało na niego ponad 53% mieszkańców. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Na wschodzie słabe opady deszczu w rejonie wybrzeża oraz na żuławach, mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 0 stopni na północy, 4 w centrum do 8 na południu kraju, a w dzień od 10 na północnym wschodzie, 15 na przeważającym obszarze kraju i najcieplej na południowym zachodzie, tam do 20 stopni. jedynka Polskie Radio Auto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 Muzyka nocą. Oh you <laughs> Czapamambo, c'est le jour des le mariages. Les dimanches, a papambo, c'est le jour des mariages. Sont tous ioraces, les dimanches ababos, c'est les jours des mariages. Les dimanches ababos, c'est les jours des mariages. No,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 My God. Radia. Mam przed sobą album z serii Polish Radio Jazz Archives. To część 34, prezentująca nagrania jednego z najważniejszych polskich pianistów i organistów jazzowych, Wojciecha Karolaka. Wydawnictwo to jest częścią serii dokumentującej archiwalne nagrania polskiego radia, ukazujące rozwój jazzu w Polsce na przestrzeni dekad. I repertuar zawarty na płycie pochodzi głównie z lat łączenia jazzu z elementami bluesa, fanku czy muzyki współczesnej. Na nagraniach można usłyszeć zarówno jego autorskie kompozycje, jak i interpretacje standardów jazzowych. Album ukazuje także współpracę muzyka z czołowymi postaciami polskiej sceny jazzowej. Występuje tam m.in. nieśmiertelny Tomasz Stańko. To ważne wydawnictwo dokumentujące historię jazzu w Polsce oraz wkład Karolaka w jego rozwój. Dodam, że płytę można nabyć To już wszystko w audycji Muzyka Nocą w programie Pierwszym Polskiego Radia. Dziękujemy za to spotkanie Państwa. Uwagę Dominika Jęc, Maciej Szajkowski. Pogodnego, wiosennego, pięknego i muzycznego weekendu i do usłyszenia.